Wtorek, 31 marca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest szósta, zapraszamy na serwis, Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. Mariusz Kamiński winny nadużycia prawa w aferze gruntowej orzekł sąd i wymierzył mu karę trzech lat więzienia. Były szef CBA zapowiada apelację. Wniosek o wyrzucenie z partii przepadł, Grzegorz Napieralski dostał za to trzyletni zakaz pełnienia funkcji kierowniczych Waselda. Leszek Mier nie dość, że mnie nie słuchał, to teraz zamyka mi usta. Członek zarządu PZPN zapewnia, że jest niewinny. Policja w Dublinie zatrzymała Kazimierza Grenia, bo sprzedawał bilety na mecz Polska-Irlandia. Rażąco niesprawiedliwy, kuriozalny i niezrozumiały, tak Mariusz Kamiński komentuje wyrok w swojej sprawie i zapowiada apelację. Sąd skazał wczoraj byłego szefa CBA na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień w związku z tak zwaną aferą gruntową. Przez 10 lat nie, można, nie może też pełnić funkcji publicznej. Przypomnijmy, chodzi o fikcyjną sprawę odrolnienia ziemi za łapówkę, która w 2007 roku miała pokazać korupcję w Ministerstwie Rolnictwa za rządów Andrzeja Lepera. Sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA. Wręcz podżegał do korupcji. Obywatele mogą mieć podważone zaufanie do organów państwa, a mianowicie do służby, która w imieniu wszystkich obywateli, wszystkich nas powinna korupcję zwalczać. Tłumaczył sędzia Wojciech Łączyński, a w tej sprawie CBA nie tylko nie zwalczała korupcji, stworzyła wręcz fikcyjną sprawę, na podstawie której oparto całą aferę gruntową w Ministerstwie Rolnictwa. Rzecz w tym, że jeżeli jest kreacja przestępstwa, to już całe postępowanie jest skażone. Z wyroku są zadowoleni oskarżyciele posiłkowi, między innymi Piotr Ryba. Mam satysfakcję, że, że te 8 lat walki, bo to trwa aż tyle czasu już, nie poszły na marne. Ryba w innym wątku afery gruntowej został skazany za pośrednictwo w transakcji, która nie doszła do skutku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukarany, ale nie wyrzucony. Wczoraj przed partyjnym sądem stawił się Grzegorz Napieralski. W styczniu zarząd SLD złożył wniosek o ukaranie go za krytyczne wypowiedzi po wyborach samorządowych. Sąd partyjny byłego szefa sojuszu ukarał zakazem pełnienia funkcji partyjnych na trzy lata. Chwilę przed rozpoczęciem posiedzenia sądu partyjnego Wojciech Szewko z SLD zapowiadał, że będzie domagał się najwyższej kary dla Grzegorza Napieralskiego. Będę żądał e, wyrzucenia z partii. Ostatecznie stanęło na trzyletnim zakazie pełnienia funkcji i zdaniem sekretarza generalnego SLD Krzysztofa Gawkowskiego to dotkliwa kara. Dla takiego polityka, który był kandydatem na prezydenta, który był przewodniczącym formacji sekretarzem generalnym, to jest też oznaka zawieszenia kariery politycznej. Sam Grzegorz Napieralski spodziewał się, że zostanie z partii wyrzucony i pomimo łagodnego wyroku był z niego niezadowolony. Leszek Miller zachowuje się jak niedemokrata, a SLD staje się partią dyktatorską, a nie demokratyczną. Przez ostatnie tygodnie Leszek Miller nie do nie słuchał, to teraz zamyka mi usta. Mówi się, że Grzegorz Napieralski ma już polityczne plany poza SLD, dlatego dość łagodny wyrok sądu partyjnego nie jest mu na rękę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Działacz PZPN Konikiem. Policja w Dublinie zatrzymała w niedzielę Kazimierza Grania za nielegalne sprzedawanie biletów na mecz Irlandia-Polska. Wczoraj działacz stanął przed sądem. Polska.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 Formalności załatwimy tylko ze swoim ubezpieczycielem. 1 kwietnia ruszy nowy system nazwany bezpośrednią likwidacją szkód. Uwagę, usługę wprowadził ośmiu ubezpieczycieli, którzy podpisali porozumienie w tej sprawie. Bezpośrednia likwidacja szkód to na polskim rynku nowość, ale takie rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w wielu europejskich krajach. W nowym systemie zmienia się jedna, ale zasadnicza rzecz. Jeśli ktoś nam uszkodzi samochód podczas wypadku, zgłaszamy szkody do naszego ubezpieczyciela. Dziś jest tak, że naszą sprawę załatwia ubezpieczyciel sprawcy, co ma sporą wadę. De facto jego szkodę będzie likwidował zakład ubezpieczeń, z którym on nigdy przedtem nie miał kontaktu. Mówi prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Grzegorz Prącyński. Ubezpieczyciele twierdzą, że nowe rozwiązania nie wpłyną na ceny Polis. Jedynie zwiększą konkurencję na rynku, bo firmy będą się starały jak najlepiej zlikwidować szkodę. Po to, żeby w następnym roku, jak będzie odnawiana polisa, ten konsument wrócił do, do tego zakładu ubezpieczeniowego, mu sprzedał tą polisę OC. Z nowych zasad będą wyłączone szkody na zdrowiu, szkody, które wystąpiły poza Polską oraz te, których wartość przekracza 30 tysięcy złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sypią się kary na książkowych dłużników ponad 40 tysięcy złotych. Od początku roku zarobiła dzięki temu Koszalińska Biblioteka Publiczna wylicza jej dyrektor Andrzej Ziemiński. Nie ma litości. Jest regulamin. Po 30 dniach jest naliczana kara 20 groszy za jeden dzień. Z tym, że nasz system informatyczny wysyła 3 dni przed terminem przypomnienie, że książkę należy oddać. W ubiegłym roku sprawę 35 dłużników biblioteka oddała do sądu i wygrała. Wszyscy musieli zapłacić za przetrzymywanie wypożyczonych książek. To był serwis trójki. Dzięki. Wszędzie pochmurno i deszczowo z zachodu na wschód przemieszczają się opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu i wieczorem na zachodzie kraju możliwe burze, wysoko w Karpatach spadnie nawet 8 cm śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem. Silny wiatr w porywach do 80, w zachodniej połowie kraju nawet do 100, a w górach do 130 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura zaczyna się od 5 stopni, to w trójmieście i suwałkach 6 w Łodzi, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 8 w Szczecinie i w Pile w Poznaniu i Zielonej Górze, 10 w Opolu i Jeleniej Górze, a we Wrocławie najcieplej 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Sokół żołądkowego w uszkodzeniach błony śluzowej żołądka i dwunastnicy Wywołanym przez czynniki w chorobie żołądka i dwunastnicy Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Ciężka niewydolność nerek, podmiot odpowiedzialny, bioprofil Polska Spółka Co. Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia 11 minut po szóstej, no to zaczynamy. Zapraszamy do trójki. Kłaniamy się Państwu i informujemy od razu, o czym dziś mówić będziemy, a czeka nas czas intensywnego wysiłku fizycznego. Nawet Państwo nie wiedzą, ale czekają nas obowiązkowe ćwiczenia. Stoimy w rozkroku, pochylamy się, prawa ręka trzyma rurkę od odgrzacza. do przodu, do tyłu, dziesięć razy liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Robimy tego do przodu. Teraz to się przyspieszamy. Druga rundka. Znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze raz. No to proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Ruchem płynnym, zwinnym i eleganckim. Jedziemy do przodu, tak jak już troszeczkę mamy temat opanowany, możemy przejść do mycia okien. Cudowny dźwięk, Agnieszka aż się złapała za głowę Ale tak, to już niedługo Wysiłek fizyczny, właściwie ćwiczenia przecież Może tak należy do sprawy podchodzić Ćwiczenia fizyczne przed świętami O tym sobie porozmawiamy już za kilka chwil Potem, po 7.15 Zastanowimy się, czy zaświadczenie o szczepieniu dziecka Może być ważne przy przyjmowaniu do przedszkoli Może, bo jest taka koncepcja jest to taki trochę ukłon w stosunku też do rodziców, którzy jednak szczepią te dzieci, dokonują tak zwanego obowiązku, może też mają wątpliwości i trochę się boją o swoje dzieci, które mogą być zarażone. Za godzinę o tym sobie porozmawiamy. Później po 7.35, po spotkaniu z Lechem Andrzejem Janerką, będzie radio z historią. Państwo wiedzą 90 lat Polskiego Radia. Sprawdzamy dekady, cóż się wydarzyło w każdej z nich. Damian Kwiek zaprasza. No a wczoraj poranną audycję zapraszamy do trójki. Kończyliśmy spotkaniem z Erikiem Claptonem, bo obchodził urodziny, ale gdzieś na świecie jest jeszcze wczoraj. A więc możemy sobie spokojnie te obchody kontynuować. No, ważny tytuł teraz. I just wouldn't have a clue You know we're trying to do our best But we just don't get no rest And we so Dla wszystkich tych, którzy obudzili się zmęczeni. No tak, Eric Clapton wczoraj obchodził 70. urodziny. Gdzieś na świecie jest jeszcze wczoraj, więc możemy... Co tak Prawda? No? 70. urodziny? Aha. Są jeszcze starsi od nas? A wiesz, kto obchodzi 60. dziś? No, w, w, ktoś w jest 10 lat młodszy. Oczywiście, bardzo dobra odpowiedź. No brawo. Angus Young. Samo nazwisko mówi, że młodszy... A jeszcze na pewno zagramy dzisiaj ACDC O poranku Piotr Łodej grał przed szóstą A więc na razie państwo są zadowoleni Ale jeszcze będziemy oczywiście kontynuować Jest sprawa wczorajszego biegania na 10, Nie, na to był półmaraton Drogi panie Rafale, do tego wrócimy też za chwilę Teraz czas na pierwsze stronę że się nie wstrzelę Strzelaj się No nie, ale tutaj tyle proszę pana się u pana dzieje W tej audycji porannej A tutaj proszę pana Było tego... pana chwilę tygodniki już świąteczne i to na dodatek w, te, we wtorek te, które powinny wyjść w środę i teraz... na ten z wtorku kiedy będą jutro. Natomiast dziś jeszcze przejrzymy wczorajsze te, czyli Tygodnik Powszechny i Politykę odkładamy tradycyjnie już na środę, żeby było wszystko tak, jak być powinno. Jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, no to oczywiście wyrok na Mariusza Kamińskiego dominuje. Wyrok na czwartą RP tak tytułuje sprawę Gazeta Wyborcza. Sąd mówi w aferze gruntowej złamano ustawę CBA i Konstytucję. Gazeta Polska Codziennie widzi to zupełnie inaczej. Tytułując sprawę Dożyna nie... Watach szefostwo CBA, skazane za ściganie korupcji na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Ten temat także pojawia się w tabloidach, jak choćby w Superekspresie, trzy lata więzienia dla byłego szefa CBA, ale tu jednak sprawę zajmuje obyczajowa historia znanej aktorki. Jak kolega słusznie lub niesłusznie podpowiedział, to już jest niemalże serial. I słowo serial nie jest tutaj przypadkowe, tym bardziej, że w dzienniku Fakt również o niej i jej problemie alkoholowym można przeczytać na stronie pierwszej, ale największy artykuł w fakcie to jednak ta historia, która też mroziła krew w żyłach, czyli samobójczyni w autokarze w Garwolinie. To też rzecz już z niedzieli ale dziś szeroko opisywana przez fakt. No dobrze, rzecz pospolita. Wakacje będą droższe, wiesz, jeszcze ten dziennik wycofanie z oferty wycieczek do Tunezji podbiło cenę innych zagranicznych wyjazdów. E, czytamy na pierwszej stronie. 4000 tysiące złotych zdrożały tygodniowe wakacje na Wyspach Kanaryjskich dla czteroosobowej rodzinie. E, czytamy. No i podsumowujemy, łapiąc się za portfel. Nasz dziennik pisze Gender Knebluje. Szkoła katolicka w USA usunęła katechetkę za wypowiedzi w internecie krytykujące małżeństwa homoseksualne, a e, Katolickie szkoły stanowią jedną czwartą spośród setki najlepszych gimnazjów. I to już ranking z Polski. Lekcja pokazowa katolickich szkół pisze dziś o tym w ciekawym, jak widać artykule na stronie pierwszej Dziennik Gazeta Prawna. Lekcja pokazowa katolickich szkół. Ukraińcy znaleźli przystań nad Wisłą. O co chodzi do tego tekstu też zajrzymy. A w świata gospodarki przeczytać możemy między innymi to, że Google wcale się nie wycofuje z Polski ma nad Wisłą ambitne plany. Natomiast rośnie bankowy gigant numer Bank Gospodarstwa Krajowego liczy, że w tym roku dzięki wpływom do sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa zwiększy kapitały własne do 15 miliardów złotych, pisze Puls Biznesu. To pierwsze strony Gazet, Krystian Hanka. dziękujemy. Spotkamy się za pół godziny. No i pan Rafał z Poznania. Narobiliście wczoraj z redaktorem Gąsiorowskim Bigosu, tym dziesiątym miejscem. Wczoraj po południu żona wręcza mi buty do biegania i mówi tylko nie mów, że nie można. Bierz przykład z pana Gąsiorowskiego. Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie znasz historii. No, historia, historia jest z, taka, z, że był nazwisk. Tak Tak, jest. tak znam sprawę. Mnie w ogóle nie doceniać na dziesiątym miejscu był skandal pan Michał Gąsiarski przeprawiony go na Gąsiarowski i Gąsiarowski odbierał gratulacje 21 minut po szóstej ćwiczeniach za chwilę Say what I see and I'm no shadow hanging over me I don't know where running I know how to run cause Running's a thing I always done Oh, I don't know what I'm doing I know what I've done I'm a hungry heart I know gone man. 27 years, 27 years now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 Even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 i kolega redaktorze melduje, że na doświęcimiem właśnie wzeszło słońce punktualnie 6.23 czuwaj. Dziękuję panie Tomaszu. Zapraszamy do trójki. 6.24, już. I teraz inny temat. Niewielu z nas lubi przedświąteczne porządki, bo trzeba się przy nich, co tu dużo kryć, solidnie namęczyć. Ale, i to może Państwa przekona, są potem efekty. Podczas odkurzania czy wycierania szafek można poprawić figurę i spalić zbędne kalorie. Wystarczy tylko robić to w odpowiedni sposób. Radzi Tomasz Stańczyk, trener personalny z siłowni Jatomi. Stoimy w rozkroku, obniżamy lekko kolankę, tak, zginamy, tułów troszkę do przodu, pochylamy się, prawa ręka trzyma rurkę tu odkurzacza, do przodu, do tyłu, dziesięć razy, liczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, robimy krok do przodu, teraz to szybciej przyspieszamy, druga rundka, znowu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby schudnąć. Jeśli na przykład wycieramy kurze. Przy wycieraniu kurzy pracują oczywiście mięśnie rąk. Paweł Jeleniewski z portalu fitnesssport.pl Pracują też mięśnie klatki piersiowej. Warto robić to takimi dużymi, obszernymi, okrężnymi ruchami. Ręka od siebie. Od siebie, tak, i... Po okręgu wraca z powrotem do pozycji wyjściowej. Pamiętamy o tym, żeby napinać i rozluzniać mięśnie przy tej pracy. I ile można schudnąć? Przy takim 20-30 minutowym wycieraniu kurzy około 150 kalorii. Mycie, że przy słynnościach, typu mycie podłogi, mycie okien około 100 kalorii przez pół godziny, jeżeli chodzi o odkurzanie, bo bardziej siłowe jest, do 140 kalorii na 30 minut. To bierzmy się do roboty w takim razie. Ruchem płynnym, zwinnym i eleganckim. Emilia Walczak, właścicielka firmy sprzątającej. Jedziemy do przodu, tak jak już troszeczkę mamy temat opanowany, możemy przejść do mycia okien. <głos> spróbujmy może w szafkach posprzątać. Oczywiście zasada jest taka, że zaczynamy od góry i kierujemy się ku dołowi, więc na początek wchodzimy na drabinkę i wysoko, wysoko rączki do góry, ściągamy rzeczy z samej góry, ustawiamy sobie na niższych powierzchniach na blacie i wkładamy z powrotem, więc znowu mamy rączki do góry, a przy okazji tego biegania góra-dół też na pewno bioderka pracują, na pewno nóżki pracują. Ale co jeść w tym czasie, żeby najpierw nabrać tej masy, a potem żeby była rzeźba? Tak naprawdę niespecjalistyczne. Dietę, tylko Wystarczy zbilansowane, regularne żywienie. Tomasz Choiński, trener personalny. Czyli musimy przeliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, całodzienne i wtedy podzielić to na określoną ilość posiłków. I ważne, żeby każdy posiłek zawierał mniej więcej tą samą ilość węglowodanów, białek, jak i dobrych tłustów. Warto by było takie produkty dołożyć do diety jak płatki owsiane, kasza gryczana, ryż brązowy, makaron razowy. Te wszystkie produkty są o niskim lesie glikamicznym. Mi się wydaje, że też może można dosyć znacznie schudnąć przy myciu okien. Podobno odchudzaniu sprzyja też temperatura, czyli jakby to, że na zewnątrz jest zimno. Tak, organizm wtedy stara się ogrzać poprzez spalanie tkanki tłuszczowej, którą mamy i która jest takim zasobem energetycznym dla naszego organizmu. Przy myciu okien działają mięśnie jak rąki, klatki piersiowe i też warto robić to takimi dużymi, okrężnymi ruchami. Wysuwamy całe szuflady. No myślę, że możemy wtedy wypiąć elegancko pupę. Czujemy tutaj mięśnie z tyłu na udach. No i oczywiście jeszcze mamy dolne szuflady do zrobienia, gdzie musimy troszeczkę kucnąć, więc napnął nam się kolanka, napnął nam się łydki, napnął nam się uda i pupa. Chyba w tym wszystkim brakuje mi tylko brzuszków. Mięśnie brzucha angażuje się przy wszystkich ruchach, nawet podnoszenia. Więc fajnie byłoby się schylać po coś z rotacją, czyli jak coś leży po lewej stronie, to fajnie byłoby, żeby to po prostu podnieść, tak, a nie obracać się przodem do, do tego punktu. Przy okazji angażujemy brzuch i to się rozsiągamy. Też przy takich porządkach warto pamiętać o tym, żeby trzymać prosto kręgosłup. Na przykład jeżeli podnosimy wiadro z wodą, to warto to robić poprzez przysiad i trzymać w pionie kręgosłup, nie schylać się i nie podnosić wyłącznie siłą rąk. Wtedy jest ogromne obciążenie dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, tylko starać się robić tak jak przy przysiadach, czyli cały ruch wyprowadzać z nóg. Tak jest i warto o tym pamiętać. O uboczne, acz pozytywne skutki sprzątania pytała Izabela Woźniak. Spalamy zbędne kalorie, choć słuchasz, napisał, że on ma same niezbędne, więc się chyba nie wyrywa. Panie Stefanie, jest pan zwolniony, mogę napisać usprawiedliwienie. Ważna jest oczywiście muzyka, przy której będziemy sprzątać, czyli ćwiczyć, bo ona nadaje tempo i proszę sobie wyobrazić, że odkurzają państwo... My heart is beating like a jungle drum. Man, you got me burning I'm the moment between the striking and the fire to to to to mar spirit le <tongue> ka changal ja to to to to to Można się zasapać. 6.30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości Małgorzata Maliborska. Dziś znów w Polsce bardzo silny wiatr, zwłaszcza nad morzem i w górach. Tam w porywach do nawet 130 km na godzinę. Wczoraj wichura wyrządziła wiele szkód. Na Podkarpaciu zniszczyła 15 dachów. W Brzozowie wiatr zdmuchnął ponad tysiąc metrów kwadratowych pokrycia dachowego z hali spółdzielni transportu wiejskiego. Konstrukcje dachowe zostały uszkodzone także w powiatach krośnieńskim, dębickim i rzeszowskim. W Brzozowie złamane drzewo uszkodziło linię energetyczną, a w Korczynie niedaleko Krosna linię telefoniczną. Strażacy usuwali też powalone drzewa i konary, informuje Marcin Metleja, rzecznik komendanta wojewódzkiego po Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Polacy nie stali się lepsi pod wpływem przeżycia śmierci Jana Pawła II, tak uważa ponad połowa pytanych przez CNS Polska. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia respondentów. Pojutrze przypada dziesiąta rocznica śmierci papieża Polaka, rok temu ogłoszonego świętem. I właśnie z tej okazji w Warszawie przedstawiono rocznicową monetę upamiętniającą papieża. Jest ze srebra i waży dziesięć kilogramów. Takich monet Mennica Polska wybiła tylko dziesięć sztuk, ale jest też jej mniejszy odpowiednik, mówi Leszek Rutkowski z Mennicy. Przygotowaliśmy monetę o masie jednej uncji z tym samym wizerunkiem papieża. 500 sztuk monet uncjowych. 10-kilogramowa moneta papieska została wyceniona na 70 tysięcy złotych. Warszawska Praga zmieni się nie do Poznania, zapowiadają władze stolicy. Chcą przeznaczyć na jej rewitalizację prawie 1,5 miliarda złotych. To będą pieniądze na świetlicę dla dzieci i seniorów, strefy przyjazne przedsiębiorcom, remont starych kamienic i nowe budynki. Tysiąc nowych mieszkań, 650 mieszkań w odremontowanych kamienicach. Równolegle z naszymi inwestycjami wynoszyły inwestycje prywatne, jeśli chodzi o budownictwo komercyjne. Wylicza wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, a społecznik Rafał Szczepański przypomina, że na taki plan Praga czekała od lat. To jest program merytoryczny, program oparty na realiach, czyli nie budowanie zamków na piachu, tylko program, który widzi co jest dzisiaj, widzi możliwości. Konsultacje społeczne jeszcze trwają, mieszkańcy Pragi mogą zgłaszać swoje propozycje. W serwisie o siódmej m.in. o zaplanowanym na dziś wystąpieniu premier Ewy Kopacz, która ma podsumować pół roku swoich rządów. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz, będzie padał śnieg i będzie padało jedno i drugie naraz, gdzie nigdzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nawet porywisty, temperatura od 5 stopni w Trójmieście i Białym Stoku, 7 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 9 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 na Klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A taka zagadka przyszła od pana Michała. Pewna pani, którą pan grał, odkurzała przy innym przeboju. Jakim? E, panie Michale, to zabrzmi dziwnie, ale jeśli ta pani miała wąsy, to ja sobie chyba przypominam jaki to był przebój i być może jeszcze dziś w audycji porannej się pojawi. Teraz odkurzamy sobie i ćwiczymy. Raz, dwa, trzy. No załamaliście mnie przed chwilką Jak usłyszałem, że już trenerzy personalni Nawet uczą jak się pracuje odkurzaczem W dzieciństwie to mój tata Był moim trenerem personalnym Po prostu poprosił, żebym odkurzył I, i to robiłem No ok, tempora pora omorać 227 i 7 trójek Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335 w każdej sprawie Zapraszamy Państwa serdecznie Za 24 minuty siódma Za chwilę przeniesiemy się do Jerozolimy 20 minut, siódma audycja poranna Zapraszamy do Trójki W Wielkim Tygodniu w porannych i popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki, przenosimy się do Jerozolimy By poznać historię mieszkańców Ziemi Świętej Na miejscu jest Marcin Gutowski Dzień dobry Marcinie Dzień dobry, kłaniam się Jesteś w Jerozolimie, ale jak rozumiem zaglądasz też w inne rejony no tak, dziś na przykład chciałbym was i słuchaczy zabrać na chwilę poza Jerozolimę, a dokładniej na pustynię i to nawet nie na niedaleką pustynię judzką, ale na daleki Negev na południu kraju, gdzie żyją Beduini. Z tradycyjnymi Beduinami niełatwo się spotkać, są bardzo nieufni wobec obcych. Każdy klan żyje według tradycyjnych kodeksów postępowania, które zresztą niekiedy wykluczają się z wyznawanym przez nich islamem, ale niemal zawsze dla Beduina kodeks honorowy stoi przed prawem szariatu, więc jeśli na przykład głosi, że można pić alkohol, no to piją, mimo że są muzułmanami. Tak jak mówiłem, często niełatwo się z nimi spotkać, ale ja postanowiłem odwiedzić jedną z pustynnych wiosek, bo Al-Said, jak się nazywa, to niecodzienne miejsce zamieszkane przez niezwykłych beduinów. Ze względu na genetyczny defekt, znaczna część populacji jest głucho głuchoniema. To dotyczy niemal co dziesiątego członka klanu Al-Said, od pokoleń tamtejsi mężczyźni są skazani na związki z bliższymi lub dalszymi kuzynkami, co wiąże się z genetycznymi powikłaniami u potomstwa. Oni właśnie utworzyli unikatowy styl porozumiewania się. Własny język migowy w Fenomen Al-Saidu badają naukowcy z Haify i Berszewy. Skontaktowałem się z nimi i poprosiłem o pomoc w zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami wioski. No i odmówili. Tłumaczyli, że to specyficzna, bardzo nieufna wobec obcy, obcych yy, społeczność. Wbrew ostrzeżeniom postanowiłem więc pojawić się tam bez zapowiedzi. Wjechałem do wioski, zatrzymałem auto na bocznej piastyczczystej drodze i nie zważając na konsekwencje postanowiłem zaczepić pierwszego spotkanego tubelca. No, spodziewałem się, że próba porozumienia się z przypadkowymi przedstawicielami beduńskiego plemienia, którego znaczny odsetek członków jest na dodatek głuchoniemy, może być kerkołomnym przedsięwzięciem, ale nie spodziewałem się, że aż tak. W miejscu, w którym się zatrzymałem powstało kilkudziesięcioosobowe zbiegowisko. Coś jakby w małej wiosce na środku pustyni wylądowało UFO. Nikt nie mówił po angielsku. Część osób w ogóle nie mówiła i nie słyszała. W końcu jeden z uczestników zbiegowiska podał mi telefon. W słuchawce odezwał się głos mówiący po angielsku. Przedstawił się. Spotkajmy się, ale poza wioską. Tak będzie lepiej i dla Ciebie, i dla nas, zaproponował. Pożegnałem więc spotkaną na drodze grupę tubylców i wyjechałem na oddaloną o kilka kilometrów stację benzynową. Tam, w gwarnej kafejce, spotkałem mojego rozmówcę. Są w al ludzie, którzy mają zielone oczy albo jasne włosy. Wyglądają jak Europejczycy. Nigdy byś nie powiedział, że to Beduini od pokoleń. Genetycznie nasza wioska to bardzo dziwaczny świat. Najwięcej jest głuchoniemych. Są wizytówką klanu. Ci ludzie nie są tu postrzegani jako niepełnosprawni, wadliwi czy wybrakowani. Niemówienie i niesłyszenie są tak popularne, że nikogo nie dziwią. Głuchoniemi są traktowani jak wszyscy inni mieszkańcy wioski. Mają pracować na takich samych warunkach jak słyszący. Przeważnie są stolarzami, bo takie rzemiosło się w wiosce mocno rozwinęło. Wykonują jednak też inne prace, przeważnie ręczne. Oni stworzyli wyjątkowy język migowy Ma rozbudowaną specyficzną strukturę Odmienną od wszystkich innych języków Także migowych Fascynuje naukowców z całego świata Beduiński język migowy Al-Said Bo tak brzmi jego oficjalna nazwa To dziś znak towarowy wioski Tutaj wychowujesz się jako dwujęzyczny Nieważne czy jesteś głuchoniemy czy nie Od dziecka uczysz się języka migowego a nawet więcej. Niemal każdy jest poliglotą, bo ci, którzy mówią i słyszą na co dzień w domach, posługują się specyficznym dialektem innym niż w sąsiednich wioskach. Do tego w szkole uczą nas tradycyjnego arabskiego, zupełnie odmiennego niż dialekt, a także hebrajskiego i angielskiego. Niemówiący piszą głównie po hebrajsku, bo uczą się w izraelskich, żydowskich szkołach. Ibrahim pisze SMS do kuzyna, głucho głuchoniemego. Kwadrans później, w drzwiach kafejki przy stacji benzynowej pojawia się młody, szczupły mężczyzna. To Ismail. Przedstawia go Ibrahim. A na nazwisko jak ma? Al-Said. Nazwa wioski to jednocześnie nazwa klanu, dlatego każdy w niej mieszkający nazywa się Al-Said. Ismail wcale nie czuje, że jego przypadłość to wada. Ibrahim tłumaczy to, co chłopak mówi za pomocą rąk. Ożenił się ze słyszącą kobietą. Mają dwoje dzieci. Musa i Muhammad są bliźniakami. Pierwszy urodził się zdrowy, a drugi, tak jak ojciec, głuchoniemy. Ismail zapisał dziecko na listę oczekujących na operację. Sam jednak nie chce zyskiwać słuchu. Dobrze mu tak, jak jest. Przywykł. Obawia się nieznanego. Potem przychodzi kolej na krótką lekcję beduińskiego języka migowego Al-Said. Tak jest pies, tłumaczy Ibrahim, gdy obaj panowie zginają palce naśladując nimi gryzienie. To jest Arab, wyjaśniają kreśląc dłońmi turbany nad czołami. A to Żyd, tłumaczą rysując nad głową okręgi imitujące tradycyjne żydowskie nakrycie głowy. To córka, dziewczynka. Bo jak dorasta, zaczyna się malować. Wyjaśniają naśladując nakładanie makijażu. A to chłopiec, tłumaczą potrząsając opuszczonymi dłońmi, z których lekko wystaje wysunięty środkowy palec. Tak, mój drogi, ten zwisający palec to siusiak. Po tym przecież poznaje się chłopca, dodaje Ibrahim, łapiąc się za brzuch. Yeah. <laughs> bardzo intuicyjny jest język migowy Beduinów z Al-Said, ale co ciekawe, gdy zapytałem ich, jak określić mieszkańca wioski i przedstawiciela ich klanu, okazało się, że nie potrafią tego zrobić. I nie ma oznaczającego Beduina z Al-Said gestu. Stworzyli język z tysiącami znaków, którym zachwyca się cały świat, ale sami siebie określić w tym języku nie potrafią. Kolejna relacja z Jerozolimy w trójce Jutro w audycji popołudniowej zaprasza Marcin Gutowski. Mamy dla Państwa pięć egzemplarzy książki Marcina. Święta Ziemia opowieści z Izraela i Palestyny. Zresztą ta historia, którą Państwo słyszeli, też się tam znajduje. 71335 poprosimy o imię, nazwisko, adres do korespondencji. Marcin, jakieś hasło może na początek? Na przykład... Niech będzie Beduin. Dobrze. Hasło Beduin przed imieniem i nazwiskiem poprosimy. 71335. Pięć egzemplarzy książki Marcina Gutowskiego Święta Ziemia. Opowieści z Izraela i Palestyny. Poranna audycja zapraszamy do trójki. Za 12,5 minuty będzie siódma. rozdane, rozeszły się bardzo szybko. 71335. Pan Adrian z Warszawy, pani Anna z Krakowa, pani Karolina z Krakowa, pani Joanna z Sulęcin i pani Karolina Dydnia. Tak, nazywa się miejscowość Dydnia. Dziękujemy. Jutro w popołudniowej audycji kolejne spotkanie i prawdopodobnie będą też książki, jeśli chodzi o ćwiczenia. Zrobiłem taki krótki bilans kaloryczny dzisiejszego dnia. Otóż waży około Kilogramów, czyli raz około osiem, 980 N. Podniosłem się z łóżka, czyli przenieściłem środek ciężkości gdzieś o pół metra. Zużyłem 450 kalorii. Jestem bardzo zmęczony i chyba z powrotem pójdę do łóżka. Proszę się położyć i proszę posłuchać. Co tam w prasie za 9:7? teren, o którym opowiada Marcin Gutowski mhm. i także w książce i także na naszej antenie. Bardzo ciekawe miejsce, tym bardziej, że właściwie tam już nowa układanka powstała i tak dzisiaj tytułuje swój ciekawy artykuł Dziennik Gazeta Prawna. Nowa układanka na Bliskim Wschodzie. Iran zostaje partnerem Zachodu. Egipt pomaga Izraelowi likwidować tunele. Saudowie bombardują Jemen. Kto chce zgłębić wiedzę, proszę zajrzeć w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś na ten temat więcej. Ale oczywiście najwięcej komentarzy po wyroku sądu na Mariusza Kamińskiego, szef, byłego szefa CBA. Wasiedlecka w Gazecie Wyborczej w komentarzu e, pisze wyrok e, to ukoronowanie rozliczania czwartej RP. E, teraz czas rozliczyć Zbigniewa ziobre, który akceptował bezprawne wnioski o inwigilację i operacje specjalne. E, jak orzekł sąd, były nie tylko pozbawione podstaw prawnych, ale też faktycznych, czyli w rzeczywistości nie działo się nic, co uprawniałoby służby do podsłuchu. Trzeba się zastanowić nad jakością kontroli sądu, nad takimi Wnioskami i wcale nie dotyczy to tylko czwartej RP, pisze Ewa Siedlecka. Dodając, w aferze gruntowej chodziło o pozbycie się samoobrony z rządu. Zadaniem CBA było wytworzyć dowody, że Andrzej Leper jest łapówkarzem. Nie do końca się to udało, bo łapówki nie przyjął, ale Jarosław Kaczyński ogłosił, że i tak musi odejść, bo znalazł się tu cytat pod podejrzeniem, a więc Mariusz Kamiński wypełnił swoje zadanie. Wyrok jest nieprawomocny, ale symboliczny. To trzeci, ale najmocniejszy akcent w rozliczaniach czwartej RP po procesie Beaty Sawickiej i w sprawie doktora G pisze Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej. E, natomiast w Gazecie Polskiej Codziennie zdecydowana obrona byłego szefa CBA. Zresztą on publikuje swoje oświadczenia, także wydrukowane przez gazetę. No i jej tekst Dzień Hańby Polskiego Sądownictwa. Rzeczpospolita e, piórem Michała Szułdżyńskiego zadaje ważne pytania i kreśli sporo wątpliwości dotyczących tego wyroku. Michał Szułdżyński e, pisze Wyrok budzi wiele wątpliwości. Poniedziałkowo orzeczenie sądu rodzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Zaskoczeniem jest przede wszystkim wyroku, podczas gdy na przykład założyciel Amber Gold był wielokrotnie karany w zawieszeniu. To po pierwsze. I kilka miesięcy temu inny sąd skazał bohaterów afery gruntowej za powoływanie się na wpływy. Wygląda więc na to, że akcja CBA była równocześnie legalna i nielegalna. To po drugie. Polityk Prawa, Prawa i Sprawiedliwości został wskazany, a równocześnie z roku na rok rośnie liczba podsłuchów, działań specjalnych, zapytań służb do operatorów telekomunikacyjnych. Zwraca uwagę. No i to jako punkt trzeci można wymienić Michał Szudrzyński. Kończę. Warto też wykonać pewien eksperyment intelektualny. Szczególnie dedykuję go tym, którzy dziś z powodów czysto politycznych cieszą się z wyroku. Wyobraźmy sobie, że, nasi, że za naszą wschodnią granicą, w samym środku kampanii wyborczej sąd skazuje ważnego polityka opozycji na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 10 lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Jak komentowalibyśmy to w Polsce? No i to z tym pytaniem Państwa też zostawiam ten komentarz dziś. W Rzeczpospolitej, tutaj także inny komentarz Marka Domagalskiego, który. Odpowiada na jeden z punktów co do wątpliwości swojego redakcyjnego kolegi. Pisze, że bohaterowie afery gruntowej skazani za płatną protekcję zostali, czyli powoływanie się na wpływy w instytucjach publicznych w zamian za obietnicę, że za łapówkę załatwią sprawę. Jest to przestępstwo formalne, co oznacza, że wystarczy samo podjęcie pośrednictwa. Sprawa mogłaby nawet być fikcyjna. To co do tej wątpliwości, czy działania CBA były legalne i nielegalne zarazem tak można domniemywać. W Rzeczpospolitej sporo na ten temat, Jak państwo jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Polska ziemia obiecana, tu jest praca i spokój. W 2014 roku było o 1 trzecią więcej wniosków o pobyt czasowy i stały niż rok wcześniej. Praca w jej poszukiwaniu przybywa do nas coraz więcej obcokrajowców, przeważają Ukraińcy. Przybywa firm, które chcą dać pracę Ukraińcom na dłużej. I to dobra wiadomość. I jeszcze ciekawy komentarz w tej sprawie Marka Teichmana, który pisze: Wykształcenie emigranci na polskim rynku pracy to nie ludzie, którzy Polakom odbierają pracę, to nie osoby, które uniemożliwiają wzrost pensji. Nie jest tak, że w Polsce brakuje specjalistów, bo za mało zaraz to brak specjalistów jest powodem niskich pensji. W gospodarce, w której w pełni wykorzystamy potencjał osób do nas przyjeżdżających, pracy będzie więcej, bo sprawniej ta gospodarka będzie działała. Ukraińcy powinni przyjeżdżać do Polski nie po to, żeby sprzątać nasze mieszkania, ale po to, żeby pomóc nam posprzątać nasz rynek pracy. Czytamy w tym komentarzu do tekstów w dzienniku Gazecie Prawnej. Na koniec jeszcze krótko, tylko powiem, że w Wielkim Tygodniu coraz popularniejsza akcja Noc Konfesjonałów. Pisze o tym właśnie nasz dziennik. Nawet w nocy ciężar będą czekać w konfesjonałach. To dla tych, którzy przed przedświąteczną spowiedź zostawiają na ostatnią chwilę. 120 parafii w ponad 70 miastach. Początek 2 kwietnia o 21.37 godzinie śmierci Jana Pawła II. Pisze nasz dziennik. No, a w tabloidach nie tylko sporo działaczy działaczu PZPN-u, który, mm, jak wiemy, zna wiele języków ta. jest i tak dalej, i tak dalej. No i podobno sprzedawał bilety przed meczem z Irlandią. I sam się tłumaczył, że rozdawał. No że bo taki filantrom e, Na pewno, to co Państwo słyszą To porządki przedświąteczne, bo mówiliśmy o tym Pół godziny temu, że to także ćwiczenia fizyczne Możemy spalić niepotrzebne Kalorie i tak do tego może należy Podchodzić, ważne jest Aby była odpowiednia muzyka Do tego, no bo wtedy regulujemy sobie Tempo i ktoś podpowiada, że jest przecież Utwór idealny do odkurzania No bo tam przecież w tym teledysku Co to Państwo wszyscy wiedzą o co chodzi Pani odkurza